Rozdział 22. Nie widziałam cię całe wieki. Spotykanie znajomych, przejmowanie gości. Słuchaj nagrania i powtarzaj. Kiedy kogoś dawno nie widzieliśmy, możemy powiedzieć. Wir haben uns eine ewigkeit nicht gesehen. Nie widzieliśmy się całe wieki. Tu jest wunderbar. Wyglądasz cudownie. Habt ihr euch schon früher kennengelernt? Czy poznałyście się już wcześniej? Wie geht es dir? Jak ci się układa? Jak leci? Do gości powiemy. Kommt bitte herein. Wchodźcie proszę. Hier könnt ihr eure Mäntel hinlegen. Tutaj możecie położyć wasze płaszcze. Fühlt euch wie zu Hause. Czujcie się jak w domu. Ok, alles ist fertig. Okej, okay, wszystko jest gotowe. Bedient euch bitte. Częstujcie się. Guten apetit! Smacznego! Kiedy wręczamy prezent, powiemy. Wir haben dir ein kleines geschenk mitgebracht. Przynieśliśmy ci mały prezent. Das ist nur eine kleinigkeit für dein Bad. To tylko taki drobiazg do twojej łazienki. A kiedy dostajemy prezent, odpowiemy. Finet. Jak miło. Das war nicht nötig. Nie musieliście. O, oh, das ist wunderschön. Och, to jest prześliczne.